Uważam Korpus Kadecki za oręż, przydatny jedynie interesom imperatorowej. Tak po latach król Stanisław August Poniatowski krytycznie miał ocenić swoje dzieło Szkoły Rycerską w rozmowie z brytyjskim dyplomatą, hrabią Jamesem Harrisem. Dlaczego? Szkołę powołał w 1765 roku już rok po objęciu władzy. Jej misją była edukacja i formacja obywatelska młodzieży. To druga po kolegium nobilium uczelnia warszawska, wspominana z szacunkiem przez historię. Uważał Paweł Jasienica: Również za czasów ponad 30-letniego panowania króla Stasia powstała pierwsza w Polsce i w całej Europie władza oświatowa przypominająca współczesne ministerstwo. To było 14 października 1773 roku. Żaden inny kraj w Europie nie mógł pochwalić się systemem wychowawczym równie solidnym i tak zuchwale nowatorskim. A to już opinia Żana Fabre, francuskiego humanisty i pedagoga, oczywiście o Komisji Edukacji Narodowej. Sprawy szkolnictwa mocno podkreślano także w czasie obrad Sejmu Czteroletniego, którego ukoronowaniem była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Ustawa rewolucyjna mająca wprowadzić gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziś właśnie o reformatorskich ścieżkach do odnowy Rzeczpospolitej w XVIII wieku w burzliwej epoce stanisławowskiej. Dlaczego drodze usłanej nie tylko różami? Historia żywa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 Do połowy XVIII wieku w Rzeczpospolitej nie istniało szkolnictwo wojskowe, ale oczywiście nie zapominajmy, że w 1632 roku Władysław IV w paktach konwentach zobowiązał się do stworzenia uczelni wojskowej. Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski również podejmowali te kwestie, jednak nie zrealizowali tego projektu, a zrealizował go Stanisław August Poniatowski. Dlaczego to jemu się udało? Czy miał szczęście, czy nadeszły sprzyjające czasy? Dojrzewało w społeczeństwie Rzeczpospolitej poczucie, że... Coś trzeba zrobić, że dalej tkwić w pewnego rodzaju marazmie starych przyzwyczajeń nie można bezkarnie. Oczywiście tego poczucia nie podzielali wszyscy. Część, tak jak to odmaluje w powrocie posła Julian Ursyn Niemcewicz, a raczej włoży w usta jednego z bohaterów swojej sztuki, Starosty Gadulskiego część społeczeństwa uważała, że właśnie trzeba trzymać się tylko i wyłącznie starych obyczajów i niczego nie zmieniać, bo dobrze było jak było, ale widać było w połowie wieku XVIII, że to... Utrzymywanie starego porządku konserwuje zarazem władzę Rosji, zwierzchnictwo rosyjskich ambasadorów nad Rzeczą Pospolitą i że pewne reformy są potrzebne. Pytanie zasadnicze brzmiało, jak przeprowadzone, czy uda się pozyskać do nich zgodę większości, przynajmniej społeczeństwa i... Stanisław August Poniatowski, który stał się królem formalnie oczywiście zgodnie z wymogami ustroju Rzeczpospolitej wybranym przez elekcję, ale przecież stał się królem z namaszczenia swojej kochanki cesarzowej rosyjskiej Katarzyny II, Przychodził na tron Polski nie, nie tylko po to, by realizować plany, jakie zamierzyła dla Rzeczpospolitej jego patronka, a więc utrwalenia porządku, który gwarantował podległość Rzeczpospolitej Rosji, ale miał także własne ambicje stanąć na czele tego prądu reformatorskiego, który Przywróci Rzeczpospolitą nowoczesnej Europie. Reformatorzy, ci którzy ujawnią swoje zapędy w drugiej połowie jego panowania, porównywali stopień zacofania, jak uważali, ustroju Rzeczpospolitej w stosunku do Europy Zachodniej. Jedni jak Wybicki będą mówili, że Rzeczpospolita tkwi jeszcze w X wieku. Inni jak Staszic będą mówili, że Rzeczpospolita jest jeszcze w XV wieku. A więc to poczucie, że trzeba dogonić systemy ustrojowe Europy Zachodniej, ścierało się niewątpliwie w tym momencie mocno z przekonaniem, że ustrój Rzeczpospolitej jest specyficzny, że to co dobre we Francji czy w Niderlandach czy w Anglii, to trzy bardzo różne, dodajmy, systemy ustrojowe, niekoniecznie musi sprawdzać się nad Wisłą. A więc ścieranie się opinii, że trzeba coś zmienić z opiniami, że należy pozostawić w miarę możliwości wszystko po staremu, tworzyło atmosferę, w której postawa króla, Skupienie wokół niego grupki przekonanych tak jak on idących śladem Stanisława Konarskiego, że trzeba dokonać reform, to przeważyło. Reformy zaczęły być realizowane od pierwszych dosłownie miesięcy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dodatkowy problem jednakże polegał na tym, że patronka króla Stanisława cesarzowa Katarzyna i jej ambasadorowie w Warszawie czuwali nad tym, żeby sparaliżować te reformy dostatecznie wcześnie, aby nie uczyniły one Rzeczpospolitej naprawdę zdolną do niepodległości. I to była swoista kwadratura koła, którą polski naród polityczny próbował rozwiązywać między rokiem 1764 a 1794 przez te 30 lat panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Marek Borucki w kręgu króla Stanisława. Komendantem szkoły został wprawdzie książę Adam Czartoryski, ale Stanisław August jako jego zwierzchnik i opiekun bardzo często wizytował zajęcia kadetów, prowadził z nimi bezpośrednie rozmowy, badał postępy w nauce. Jeden z wychowanków korpusu wspominał... Król zjeżdżał corocznie na nasze egzamina, wypytywał, rozdawał nagrody, słowem jak do dzieła swego interesował się nami. Powołanie szkoły rycerskiej, panie profesorze, szło chyba w poprzek założenie carcy Katarzyny, no bo przepiękny program kształcenia obywatelskiego patriotycznego, aczkolwiek nad wszystkim czuwał także poseł rosyjski Nikołaj Repnin. Sam król wyłożył na powołanie szkoły półtora miliona złotych z własnej kieszeni, później Dotował to także ze Szkatuły Królewskiej, ze Skarbu Rzeczpospolitej. Ale ów Nikołaj Repnin dołożył 5555 dukatów. Piękna czterocyfrowa liczba składająca się z piątek. To jest około 100 tysięcy złotych polskich. No właśnie, czy to ma jakiś sens? Po pierwsze musimy pamiętać, że szkoła opierała się na szczytnych hasłach reform duchu idei oświeconego patriotyzmu. I był to moment, w którym Katarzyna w swoim imperium także starała się pozować, bardzo zresztą skutecznie, na patronkę idei oświeceniowych w 1767 roku, a więc dwa lata po szkole rycerskiej w Polsce. Katarzyna ogłasza instrukcję dla komisji, która miała zreformować prawo w Rosji w duchu humanitarnym oświeceniowym. Nic z tego nie wyszło ale instrukcja przez nią podyktowana miała być właśnie dla filozofów całej Europy dowodem na to, jak wspaniałym oświeceniowym wzorcom hołduje imperatorowa Rosji, a zatem eksperymenty w duchu oświecenia nie były traktowane przez Katarzynę jako niebezpieczne w tym momencie, bo pamiętajmy, Rzeczpospolita była praktycznie bezbronna. Reforma wychowania przyszłych oficerów, nie mogła mieć istotnego znaczenia, jak długo nie było armii. To było, jeśli można tak powiedzieć, kształcenie głowy bez ciała. Dopiero zmiana poziomu całej armii więc zwiększenie jego stanu z ledwie 18 tysięcy, ile faktycznie to wojsko liczyło wtedy. Rosja wtedy dysponowała około 300 tysięcznym wojskiem, Prusy ponad 100 tysięcznym, Austria ponad 200 tysięcznym, a wcześniej jeszcze reforma skarbowo-ustrojowa Rzeczpospolitej, która pozwoliła dźwignąć ciężar nowej, dużej, realnie sprawnej armii. To były wymogi, których spełnienie dopiero mogło zagrozić planom Katarzyny utrzymania Rzeczpospolitej w podległości. Ale tego rodzaju założenie ze strony Katarzyny, że te reformy szkoły rycerskiej na razie nie są groźne, bo i tak one nie zmieniają rachunku sił, okazało się błędne, bowiem kształcenie elit w duchu patriotycznym okazało się największą zasługą tego trzydziestolecia panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. To, że właśnie zmieniła się głowa polska w tym czasie, Tę głowę napełniły z jednej strony myśli o tym, jak poprawić życie w Rzeczpospolitej i jednocześnie łączyła się ta myśl z bardzo silnym umotywowaniem, by Polska stała się znów wspaniałym, wielkim, potężnym krajem, który nie będzie musiał kłaniać się sąsiadom, który będzie mógł odnaleźć pozycję wśród pierwszych narodów europejskich. Tego rodzaju nowoczesny patriotyzm okaże się trwałym naprawdę testamentem Okresu reform stanisławowskich. Tego Katarzyna jeszcze w 1765 roku, kiedy uruchamiano szkołę rycerską, dającą zaczątek tym reformom, nie rozumiała. Później zrozumie. Reformy epoki stanisławowskiej przypomina profesor Andrzej Nowak. Docenił wagę Szkoły Rycerskiej także później Marszałek Józef Piłsudski, który odwoływał się do tradycji Szkoły Rycerskiej, a zresztą dzień 21 maja, rozpoczęcie walk na Górze Świętej Anny. To już oczywiście okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Ten dzień stał się oficjalnym dniem kadeta. Ale wróćmy do przeszłości. To jeszcze wtrącę, tylko tak? nawiązując do imienia Józefa Piłsudskiego. Pamiętajmy Uniwersytet Warszawski, Przyjmie imię Józefa Piłsudskiego na późniejszym oczywiście etapie swojej historii. I to właśnie na terenie tego centralnego, najstarszego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego mieści się Pałac Kazimierzowski, siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była siedziba Szkoły Rycerskiej. To jest to dziedzictwo, które przejmuje po Szkole Rycerskiej ten w naszej stolicy uniwersytet. Ale wróćmy do przeszłości. Działania reformatorskie króla Stanisława Augusta zostały wsparte przez historyczny przypadek. To Watykan trochę pomógł. Otóż 21 lipca 1773 roku bullą papieża Klemensa XIV zniesiono zakon jezuitów. W Polsce pojawił się problem, co dalej, jak będzie wyglądała edukacja, bo jezuici byli za nią odpowiedzialni w całej Europie. Podjęto decyzję o powstaniu Komisji Edukacji Narodowej. Właściwie ona nazywała się Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej dozór Mająca i był to właśnie taki centralny organ oświatowy, zależny od króla i od sejmu. Czy to była bardzo świadoma decyzja? Jak do niej doszło? Rzeczywiście decyzja podjęta w Rzymie przez papieża o likwidacji zakonu jezuickiego postawiła konieczność rozwiązania bardzo konkretnego problemu. Co zrobić z ogromnym majątkiem tego zakonu, także na terenie Rzeczpospolitej. W innych krajach najczęściej dochodziło do przejęcia tego majątku przez państwo, i w Polsce też groziła tego rodzaju perspektywa, to znaczy rozgrabienia. Ustawa z 15 października 1773 roku podjęta przez ten sam Sejm, który w niesławie przyjmował, pamiętajmy to, warunki pierwszego rozbioru. A więc to jest to podwójne dziedzictwo Sejmu, którego pamiętać powinniśmy najważniejszą scenę pewnie. Tak, tak, słynny Rejtan. E, tak, bohaterski Tadeusz Rejtan, tę odmalowaną przez Jana Matejkę w scenie z Rejtanem u drzwi leżącym na drodze do najgorszej decyzji tego Sejmu, czyli akceptacji pierwszego rozbioru. Rejtan później nie wytrzyma tego upokorzenia Rzeczpospolitej, połknie tłuczone szkło i popełni samobójstwo w roku 1780, nie mogąc znieść życia w podległej Rzeczpospolitej. Ale pozostanie w naszej pamięci i w powiedzeniu, tak? Gest Rejtana w różnych tak, sytuacjach oczywiście. życiowych. No właśnie ktoś, kto ratuje honor w sytuacji, kiedy tego honoru zabrakło innym, ale nie honor. Jednak przyszłość Polski ratowała ta właśnie decyzja z 15 października 73 roku o powołaniu w oparciu o majątek zlikwidowanego zakonu Państwowego Zarządu nad Edukacją. Oczywiście narosło wokół Komisji Edukacji Narodowej nieco mitów. Nie jest po pierwsze tak, że Komisja Edukacji Narodowej prowadziła nowoczesne wykształcenie na miejscu jakiegoś strasznie zacofanego, średniowiecznego według stereotypu krzywdzącego zresztą średniowiecze, odmalowującego tym słowem wszelkie zacofanie i zło. Nie, nie. Szkoły reformowały się na terenie Rzeczpospolitej już co najmniej od lat 30. i 40. XVIII wieku. I to nie tylko szkoły pijarskie pod wodzą Stanisława Konarskiego, ale także szkoły jezuickie prezentowały już naprawdę dobry, nowoczesny poziom. Chodziło o to, żeby te szkoły, które musiały ulec likwidacji, a raczej przemianie wskutek kasaty zakonu jezuickiego przez papieża, żeby zorganizować na nowo i żeby w odpowiedzialny sposób nadać im profil nowoczesnego wykształcenia. I taką rolę rzeczywiście Komisja Edukacji Narodowej odegrała. Drugi mit polega na tym, że kojarzymy z nią samo dobro, jednak duża część majątku jezuickiego została de facto zmarnowana i rozkradziona. Możemy się pocieszać tym, że nie wszystko, że jednak część udało się ocalić i efektywnie wykorzystać w ramach Komisji Edukacji Narodowej. No właśnie, wracając do tych dobrych rzeczy, bo na przykład niektóre podręczniki, jak podręcznik do chemii Jędrzeja Śniadeckiego, były jeszcze w użyciu u zarania drugiej Rzeczpospolitej, a z podręczników gramatyki i historii wydanych przez Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, Uczyli się najwybitniejsi pisarze i poeci XIX wieku, od Adama Mickiewicza po Bolesława. Prusa i może to jednak zakrywa te ułomności czasów powstawania Komisji Edukacji Narodowej, czy nie? Oczywiście. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie jest to taki układ czarno-biały, w którym Komisja Edukacji Narodowej, jako piękna, jasna plama, światła, można tak powiedzieć, pada na ciemność, która zakrywała system edukacyjny Rzeczpospolitej wcześniej. Komisja przechyliła jeszcze bardziej szale, jeśli można powiedzieć, tej edukacji na stronę Nowoczesnego patriotyzmu. Otóż przypomnijmy, że zmodernizowany został system nauki w dwóch starych uniwersytetach, bardzo podupadłym, Jagielońskim w Krakowie i Wileńskim. Ten uniwersytet w Wilnie przetrwa w jednej z najnowocześniejszych w Europie formule aż do 1830 roku, do rozbicia tego uniwersytetu przez prześladowania po powstaniu listopadowym. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, no niestety już po trzecim rozbiorze poddany zostanie pełnej germanizacji i to dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej będzie tutaj mniej trwałe. Ale te dwa uniwersytety, czy szkoły główne, jak je nazywano, to tylko góra. Natomiast najważniejsze chyba znaczenie miała reforma średniego poziomu szkolnictwa, a więc oddajmy to liczbami w latach 1782-1791. Do szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej uczęszczało przeciętnie siedem tysięcy uczniów rocznie, do szkół prowadzonych przez zakon PR-ów zreformowanych przez Konarskiego po cztery tysiące rocznie, 4-5 tysięcy do pozostałych szkół średnich i to już były szkoły bardzo nowocześnie prowadzone w których uczono zarówno języków, jak i historii naturalnej, botaniki, matematyki, fizyki. Szkoły, które naprawdę przygotowywały najlepiej, jak to było możliwe w Europie końca XVIII wieku do życia w świecie stawiającym wciąż nowe wyzwania cywilizacyjne. 100 tysięcy młodych ludzi odebrało w ostatnich kilkunastu latach Istnienia Rzeczpospolitej, nowoczesne wykształcenie w ponad 30 szkołach średnich lub na poziomie akademickim. Absolwentów obu szkół głównych było około dwa Szkoły były wyposażone, tak jak wspomniała o tym pani, w ogromną ilość nowoczesnych podręczników szkolnych. Drukarnia uniwersytecka w Krakowie, która zajmowała się ich produkcją, w ciągu kilkunastu lat opublikowała blisko ćwierć miliona egzemplarzy podręczników szkolnych. Jeśli przyjrzeć się obiektywnie produkcji książek i czytelnictwu w Rzeczpospolitej, która miała prawie cztery razy mniej ludności po pierwszym rozbiorze niż Imperium Rosyjskie, to widzimy jak na głowę biła Rzeczpospolita wtedy ten tak wspaniały rozwój oświecenia w Rosji, Katarzyny II. Czy biła także współczesnych Polaków? Bo z tym czytelnictwem obecnie nie jest najlepiej. No oczywiście Bez musimy przesady, wziąć pod tak. uwagę, że ogromna większość mieszkańców Rzeczpospolitej czytać i pisać, tak nie jak umiała. zresztą w całej Europie Wschodniej, nie umiała, ale stopień rozczytania się tej elity obejmującej kilka procent społeczeństwa, był na pewno nieporównanie większe niż obecnie. Dajmy choćby taki przykład. W samym tylko 1790 roku ukazało się ponad 1000 tytułów książek w Rzeczpospolitej. W Rosji dla porównania wtedy ukazało się nieco ponad 200 tytułów. I możemy dać jeszcze inny przykład w okresie Sejmu Czteroletniego. Wydanych zostało blisko dwa tysiące książek i broszur o treści politycznej o nakładach sięgających dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Można też przytoczyć taką informację, że blisko 200 tysięcy ludzi abonowało jakieś czasopisma. Rzeczywiście imponujące przykłady, a wracając do Komisji Edukacji Narodowej i nowoczesnego patriotyzmu, o którym pan wspomniał przed chwilą. No celem zasadniczym wykształcenia było uczynienie z uczniów dobrych obywateli, służących mądrze swojej ojczyźnie. Rzeczpospolitej. Te dwa słowa ojczyzna i Rzeczpospolita powtarzają się najczęściej w instrukcjach Komisji dla nauczycieli. Warto też dodać, że Komisja Edukacji Narodowej stworzyła jakby nowoczesny stan nauczycielski. Nauczyciele mieli służyć tworzeniu wspólnoty jednej Rzeczpospolitej. To co bardzo ważne w tym programie Komisji Edukacji Narodowej to przekonanie, że fundamentem owej wspólnoty jest nowoczesny język polski. I tego rodzaju wizja nowego narodu, który będzie w całości mówił po polsku, wiązała się oczywiście z szeregiem wyzwań. Wszystkie podręczniki były rzeczywiście po polsku przygotowane. A nauka w języku łacińskim była zakazana? No W każdym razie była relegowana na plan dalszy, może nie, nie aż zakazana. Miało to swoje trudne do oszacowania na przyszłość konsekwencje, bo znikał język, który był jakby ponadetniczny. A język polski stawał się językiem obowiązkowym, nie tylko dla tych, którzy mówili z nim od domu rodzinnego począwszy, ale dla tych, którzy w domu rodzinnym mówili po rusku, po niemiecku. To było zgodne z duchem oświecenia, który w taki sposób rozwijał ideę narodu wokół oświecenia w jednym języku, kultury wyższej w danym państwie. Tak będzie tworzył się naród francuski po rewolucji francuskiej. Tak właśnie wokół szkół Komisji Edukacji Narodowej miał się tworzyć nowy, obejmujący całą Rzeczpospolitą, od Warty do Dniepru, od Niemna po Pilice. Jeden naród, który miał stać się narodem polskim. Jakie byłyby wyniki tego eksperymentu? Trudno nam to ocenić, przewidzieć, bo ten eksperyment został brutalnie przez zabory przerwany. Polszczyzna wygrywała w starciu z łaciną już od wieku XVI. Dzięki geniuszowi Kochanowskiego ten przełom zaczął się dokonywać już wtedy, ale taki był cel tej pracy podjętej przez komisję edukacji narodowej stworzyć jeden nowoczesny naród polski. Historia żywa. Witaj majowa, jutrze, to święć naszej polskiej krainy. W końcu lat 80. XVIII stulecia ta machina edukacyjna była rozpędzona i wszystko wskazywało, że idzie w dobrą stronę. Tymczasem początek Sejmu, nazwanego później Sejmem Wielkim, Sejmu Czteroletniego, to utrata wpływów Komisji Edukacji Narodowej. Dlaczego? Po pierwsze, uwaga oświeconych elit skupiła się wtedy na szansie, jaką była reforma polityczna, szansie, której wcześniej nie było, bo wcześniej rządy ambasadora na długie lata zakotwiczonego w Warszawie z woli Katarzyny, otto Magnusa Stakelberga, sprawiały, że owszem można było bawić się reformą szkół. Tego jak już powiedzieliśmy wcześniej Katarzyna trochę nie doceniła znaczenia tych reform, ale o reformach politycznych mowy być nie mogło. W 1776 roku podjęta została na Sejmie taka próba reformy. Kilka ważnych ustaw zostało wówczas przyjętych, między innymi bardzo nowoczesne ustawy zakazujące procesów o czary i używania tortur w procedurze sądowej. My możemy się żachnąć, jak to nowoczesne. To przecież oczywistość. Nie, w XVIII-wiecznej Europie takich ustaw nie było jeszcze wtedy ani w Anglii, ani we Francji. To była jedna z pierwszych pod tym względem ale na tym samym Sejmie zdecydowano się oddać w ręce kanclerza koronnego Andrzeja Zamoyskiego projekt reformy całego systemu sądowego. No jednak tego projektu nie udało się dokończyć ze względu właśnie na przeciwdziałanie i ambasadora Sztakelberga i niechętnych reformom, niechętnie do nich nastawionej części opozycji antykrólewskiej, a więc z wielkiej reformy systemu sądowego, której patronem, symbolem był Andrzej Zamojski, niestety nic nie wyniknęło. O innych materiach, takich jak podniesienie wojska, takich jak reformy skarbowe, nie można było tym bardziej nawet marzyć. Choć pamiętajmy, że od 1773 roku, od owego Sejmu Rozbiorowego, który jednocześnie uchwalił powołanie Komisji Edukacji Narodowej, jednak pewne zmiany w innych zakresach administracji publicznej funkcjonowały. Istniała Rada Nieustająca, zalążek rządu ze swoimi pięcioma departamentami, w tym departamentem policji. De facto ten departament zajmował się reformą ustroju miast królewskich i porządkowaniem ich. To bardzo dużo wniosło dobrego, między innymi do wyglądu Warszawy z Departamentem Skarbu, który jako pierwszy w całej kontynentalnej Europie wprowadził preliminarze budżetowe, budżety. No akurat niedawno nasz Sejm przyjmował budżet na rok 2018. Początek tej praktyki we wszystkich państwach na kontynencie europejskim, bo wcześniej zrobiła to Anglia, datuje się właśnie z reformą 1773 roku. To, że zaczęto planować wydatki, by podołać ambitnym programom reform na przyszłość kiedyś, to świadczyło jednak już wtedy, w latach 70. o dążeniu do reform, których granice na razie kładła Katarzyna. I te granice pękły, w 1788 roku, kiedy rozpoczął swoje obrady Sejm Czteroletni i wtedy właśnie na reformie polityczno-ustrojowej skupiła się, uwaga, elit reformatorskich, bo pojawiła się szansa na ich zrealizowanie. No właśnie tu bym wróciła do słów współautorów tekstu Konstytucji Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, którzy stwierdzili, że to jednak... Była ostatnia wola i testament gasnącej ojczyzny. Czy taka atmosfera towarzyszyła od początku Sejmowi? Nie, zupełnie nie. Te słowa pochodzą z tekstu napisanego przez współtwórców Konstytucji po upadku Rzeczpospolitej, a więc ex post tak oceniali znaczenie konstytucji i całego dzieła Sejmu Czteroletniego, ale kiedy rozpoczynano obrady Sejmu Czteroletniego, no nikt po pierwsze nie wiedział, że będzie on czteroletni, ambasador rosyjski zgodził się tylko na Sejm skonfederowany, to znaczy taki, w którym będzie można decydować większością bez działania liberum veto. A zgodził się dlatego, że Rosja znalazła się akurat w tym momencie w trudnej sytuacji militarno-politycznej, bo rozpoczęła wojnę z Turcją. Wkrótce do wojny przeciwko Rosji dołączy się Szwecja. Także bardzo poważną, jak się wydawało, możliwością było dołączenie jeszcze do koalicji antyrosyjskiej Prus. Wobec tego ta kontrola, żelazny uścisk ambasadora nad Warszawą zelżał w tak trudnej dla Imperium Rosyjskiego sytuacji. I jednocześnie pojawiła się zachęta ze strony Dworu Pruskiego, by Polska, by Rzeczpospolita odwróciła się od patronatu rosyjskiego i w zamian za oddanie czy przekazanie państwu pruskiemu Gdańska i Torunia przynajmniej zyskała sojusz z Prusami przeciwko Rosji. W tych okolicznościach duża część elit patriotycznych pomyślała, to jest szansa, żeby zreformować ustrój, żeby uratować Rzeczpospolitą, by ta nie tylko nie upadła, ale rozwinęła się szybko, by mogła przeciwstawić się skutecznie Rosji. Czy to nie było naiwne myślenie po pierwszym rozbiorze Polski, który co prawda był prawie 20 lat temu, jednak ponad głowami Polaków Rzeczypospolitej grały interesy naszych sąsiadów, Prus, Rosji. Czy to nie była naiwność w myśleniu o tym, że można Polskę jeszcze uratować? Sądzę, że gdybyśmy przyjęli takie założenie, że naiwnością jest myślenie o ratunku Polski, to Polski dawno by już nie było i dzisiaj by jej nie było, bo wbrew trudnym, tragicznym często okolicznościom, Podejmowane wysiłki na rzecz odbudowy Polski, czy to militarne powstania, czy to praca organiczna, czy działania reformatorskie sprawiły, że Polska odzyskuje niepodległość. Natomiast oczywiście rozumiem konkretnie bardzo pani redaktor pytanie o to, czy nie było naiwnością przyjęcie oferty pruskiej. Król pruski Fryderyk Wilhelm po śmierci Fryderyka II, jego następca, przedstawił tę ofertę odwrócenia Rzeczpospolitej od Rosji i przyjęcia swego rodzaju sojuszu, patronatu ze strony Berlina, wydawała się wielu wtedy jedyną szansą na przeprowadzenie w Polsce tych reform, które inaczej, bez oparcia o któreś z państw zewnętrznych, mogły się wydawać szaleństwem. Tymczasem, kiedy dochodziły do posłów zgromadzonych w Warszawie informacje, że jednak stoi za nami dwór pruski, że i Anglia gotowa wesprzeć całą tę kombinację, może umocnić te dążenia Polski do reformy, to wszystko zaczynało wyglądać no, jakby poważniej. Zaczynało budować nadzieję na to, że warto się starać o tę reformę, że to nie będzie żaden testament dla przyszłych pokoleń, ale naprawdę umacnianie, Polski do tego, by do grobu jej nie wtrącili sąsiedzi. I ostatecznie w 1790 roku z Prusami Rzeczpospolita podpisała układ. Tak i ten układ okazał się bardzo dwulicowym posunięciem Fryderyka Wilhelma II i że nic dobrego ostatecznie, jeśli idzie o wsparcie militarne ze strony Prus, on Polsce nie przyniósł. Przeciwnie, Prusy przyłączą się do Rosji. Ale tego w 1790 roku nie tylko nie można było wiedzieć, ale można było zakładać całkiem realnie, że Prusy uwikłają się w wojnę z Rosją. Katarzyna wykazała się wtedy rzeczywiście żelazną wolą, bo poradziła sobie z wojną przeciwko Turcji, z wojną przeciwko Szwecji, mimo że Austria wycofała się z sojuszu z Rosją faktycznie, mimo że Prusy groziły i Anglia przede wszystkim groziła wojną Rosji, Katarzyna zwyciężywszy militarnie nad Turcją i Szwecją, przypomniała królowi Prus, że jeżeli ten chce cokolwiek osiągnąć dla powiększenia terytorium Prus, to nie zrobi tego przeciw Rosji, ale może to zrobić tylko z Rosją. To się okazało w ciągu roku właśnie 1791 do początku 1792. Tego nie można było przewidzieć z góry i stąd nadzieje na wojnę prusko-rosyjską czy brytyjsko-prusko-po drugiej stronie rosyjską wydawały się w roku 1790 jak najbardziej realnymi. Julian Ursyn Niemcewicz, pamiętniki czasów moich. Spokojni dalej od wszelkiego gwałtu przyjaciele Konstytucji dali stronnikom moskiewskim wygadać się do woli. Pierwszy odezwał się służalec szczęsnego potockiego Złotnicki, poseł Podolski. Cały ten projekt, mówił on, widzę przeciwnym wolności, przeciwnym paktom konwentom, o których przeczytanie nastaje. Czyta sekretarz te pakta. Ożarowski, kasztelan wojnicki, nie pozwala w żaden sposób na projekt, wnosi na miejsce jego projekt popisów wojewódzkich. Czetwertyński, kasztelan przemyski, Łagodniej od dwóch poprzednich mówi, protestuje się, a przeciw konstytucji. Mówili za nią Zakrzewski, Poznański, Linowski, Krakowski, lecz najdobitniej Kiciński, poseł Liwski. Tu odezwały się liczne głosy proszące króla, by wraz z narodem konstytucję tę zaprzysiągł. Wydaje mi się, że w kategoriach wojny można by także odtwarzać klimat uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku i różnego typu zabiegów, które temu się przesłużyły. Rzeczywiście o tej atmosferze wojennej świadczy pierwsze najważniejsze hasło chyba towarzyszące obradom Sejmu, który miał obradować ponad 4 lata i przejść do historii pod tą nazwą Sejmu Czteroletniego, było hasło aukcji wojska. Czyli oczywiste wymierzone przeciwko Rosji i jej dążeniu do obezwładnienia Rzeczpospolitej hasło uczynienia z Polski, z Rzeczpospolitej kraju zdolnego do obrony uchwalono tę aukcję do 100 tysięcy, co gdyby zostało zrealizowane, stworzyłoby z Polski rzeczywiście. Liczący się czynnik militarny w Europie Środkowej udało się podźwignąć w ciągu bardzo krótkiego czasu. Liczebność wojska zaledwie z około 20 tysięcy do 60 tysięcy to bardzo duży wysiłek. Oczywiście w tej sytuacji niezadowoleni ze zwiększenia pozycji króla, Także ci, którzy opłacani byli przez Rosję od dawna, przedstawiciele niektórych rodzin magnackich, skłonni byli zrobić wszystko, żeby storpedować te reformy. Dodajmy od razu, że jedną z uchwał Sejmu Czteroletniego była uchwała formalnie zakazująca przyjmowania pieniędzy od obcych dworów. Nie tylko zresztą od Rosji, także z Wiednia, czy z Paryża, czy z Berlina bo wcześniej ta praktyka była tak nagminna, że nawet nie karana w żaden sposób. Było to wyraźne hasło ostrzegawcze. Obok takich właśnie brudnych interesów, które tutaj mogły skupić wrogów reformy, owych były także szlachetne ideały wiążące się ze wspomnieniem tradycji Rzeczpospolitej. Jak to? To znaczy reformy te oświeceniowe prowadzane przez ludzi w kusych fraczkach, w strojach francuskich czy niemieckich mają zniszczyć nam dziedzictwo kontuszy szlacheckiej wolności republikańskiej, mają zniszczyć zasadę wolnej elekcji, źrenicę wolności Rzeczpospolitej. Wokół tego zagadnienia rozegra się najpoważniejsza batalia ideowa której zwolennicy konstytucji nie wygrali od razu. Jak oblicza profesor Zofia Zielińska, dwie trzecie sejmików w 1790 roku opowiedziało się za utrzymaniem wolnej elekcji. A król razem z grupką reformatorów, m.in. Ignacym Potockim, Hugonem Kołontajem, Stanisławem Staszicem opowiadał się i przeforsował. Może błędnie, może szkoda. Że tak się uparł przy tym zasadę dziedziczności tronu, a więc przekazania tronu polskiego po jego śmierci dynastii wettyńskiej, dynastii saskiej. To było sprzeczne z tradycją republikańskiej wolności Rzeczpospolitej, uzasadnieniem dla tej reformy było przekonanie, że każde bezkrólewie, każda elekcja jest pokusą właśnie dla słabszych posłów, by ulec przekupstwu ze strony obcych dworów, by wybierać kandydata odpowiadającego interesom Petersburga, Berlina czy Wiednia. A tak, kiedy korona pozostanie w jednej rodzinie, nie będzie tego rodzaju problemu. A więc wzmocni się centralna władza w Polsce. Tutaj więc zderzały się dwie racje. Jeszcze większym realnie problemem było hasło podniesione przez Istaszica i kołątaja dwóch głównych ideologów reformy, by ograniczyć liczbę uprawnionych do wolności obywatelskiej w Rzeczpospolitej. Bo na tym polegała reforma Sejmu Czteroletniego, odbierająca prawo głosu na sejmikach szlachcie-gołocie, czyli tym, którzy nie posiadali majątku ziemskiego. A to była większość szlachty w Rzeczpospolitej, a więc nagle jak oblicza jeden z historyków, około 200 tysięcy uprawnionych do głosowania, do życia politycznego obywateli Rzeczpospolitej straciło te prawa. Zderzały się w istocie dwa patriotyzmy. Patriotyzm republikański, patriotyzm ceniący sobie wolność wpisaną w dziedzictwo Rzeczpospolitej z patriotyzmem niepodległościowym, dla którego hasłem było ograniczenie owej wolności republikańskiej, by ocalić niepodległość całej Rzeczpospolitej, by wzmocnić Scentralizować rząd, by usprawnić działanie instytucji państwowej tak, by ta Rzeczpospolita mogła się obronić przed zewnętrznymi wrogami. Sam król Stanisław August, który temu dziełu towarzyszył z pełnym przekonaniem, przekreślił to dzieło rok później, przystępując do Konfederacji Targowickiej. Nie w imię patriotyzmu republikańskiego, ale w imię dyktatu Katarzyny, która zbrojnie przypomni w 1792 roku, że na żadne umocnienie Rzeczpospolitej ona nie pozwoli. I to był dramat reformatorów drugiej połowy wieku XVIII. Historia Żywa za tydzień o wojnie w obronie Rzeczpospolitej schyłku XVIII wieku i o insurekcji kościuszkowskiej. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl u kośniki jedynka. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.